Zapraszam do wysłuchania bajki o trzech małych świnkach. Dzień dobry panu. Przywitała się uprzejmie druga mała świnka. Czy jest mi pan tej wiązki patyku? Chciałabym zbudować z nich swój Oczywiście, odpowiedział człowiek. Druga mała świnka dała mu wszystkie pieniądze za patyki. Wzięła wiązkę i zabrała się do pracy. Dokładnie opiłowała patyki. Potem poprzybijała je do siebie. Wkrótce zrobiła z patyków przytulny, mały domek. Gdy tylko druga świnka stawiła frontowe drzwi, nadszedł wielki, zły wilk. Zapukał do drzwi i zawołał. I Mała świnko, uchyl drzwi. Pozwól wejść do środka mi. Kiedy druga mała świnka wyjrzała przez okno, zobaczyła wielkiego, złego wilka. Ciąg dalszy nastąpi.